Błękitna parasolka. Po nieporozumieniu związanym z liczbą e, którą moja siostra Barbara określiła jako boską, pochodzącą od samego pana Boga lub raczej spływającą do nas z nieba, stryj Witalis, który otrzymał od Barbary zapewnienie, że to niebiańskie e jest zasadą logarytmów naturalnych, przyznał jej rację. Stryk poparł Barbarę w twierdzeniu, że niebiańskie e Pojawia się stale tam, gdzie rozwiązujemy problemy przyrodnicze, mechaniczne, optyczne, elektryczne, radiotechniczne, ogólnie wszelkie problemy fizykalne. Stryj złożył ukłon barbarzy, która po wakacjach wybierała się na studia, aby zagłębiać tajniki chemii i rzekł. Cała wiedza chemiczna, która wywodzi się od konfiguracji orbit elektronowych wokół jąder atomowych, nasycona jest liczbą E. Od niej nie ma odejścia. Pojawia się ciągle w najbardziej zaskakujących momentach. Mój korepetytor od księży Marianów nic nie wiedział o liczbie E, przez co popełniłem drobne faux pas, twierdząc, że jeśli pan Rytko jest kandydatem na księdza, to powinien o tej niebiańskiej liczbie wiedzieć. Tymczasem nie. Stryj Vitalis postanowił najwyraźniej wyjaśnić sprawę i wziął z dezorientowanego korepetytora, jak to się mówi, na stronę i długo mu coś wyjaśniał. Jak już wspomniałem, w poprzedniej parasolce mama zagroziła, że jeśli w łęk spory na temat liczby E nie ustaną, to najbliższego obiadu nie będzie. Zdawałem sobie sprawę, że to ja w pierwszym rzędzie najbardziej jestem winien całej sytuacji. Byłem zatem bardzo wdzięczny barbarze, która uratowała sytuację zwracając się do mamy. Proponuję wyjaśnienie sprawy liczby E od strony merytorycznej i zaraz po obiedzie zapraszam wszystkich na referat o liczbie E. Na razie przepraszam wszystkich za nieporozumienia, zakończyła siostra. Wszyscy się na takie rozwiązanie zgodziliśmy, a ja pomyślałem sobie, że taki wykład matematyczny w starym kilkusetletnim dworze z dachem krytym gątem to jest niebywała sprawa. Do obiadu, który mimo gruźby mamy się odbył, zrobiliśmy sobie strzelanie z floweru do tarcz strzelniczych, które Stefan Sieracki na wniosek Barbary poprzyklejał do starej kamiennej piwnicy, która pochodziła jeszcze z carskich czasów. Obiad był skromny, ale jednocześnie niezwykle smaczny. Na deser były lody, które osobiście ukręciłem na maszynce. Po lodach zaś Barbara zaprosiła na wcześniej zapowiedziany referat do swojego bibliotecznego pokoju, do którego wnieśliśmy dodatkowe krzesła i zasiedliśmy w oczekiwaniu. Ty sobie wszystko notuj, Andrzej, bo to będzie matematyczny wykład, szepnęła mi na ucho siostra. Będziesz mógł to wszystko zastosować do pełnego zrozumienia prądów indukcyjnych, inaczej prądów zmiennych. Ale na razie cisza, ani słowa, zakończyła siostra konspiracyjnym szeptem i odeszła. Początkowo zastanawiałem się, na czym Baśka będzie pisała te swoje mądrości na temat liczby E. Gdy nagle słonko biegnące po południowo-zachodniej stronie wychyliło się z kumulusa i silniej oświetliło okno. Okno Barbary ze względu na bibliotekę było zrobione na specjalne polecenie mamy na podobieństwo okien weneckich. Mama sama umiejętnie pokryła okno najpierw gruntem, a potem białą farbą. Nie wiem z jakiego powodu prawa część okna nazywanego weneckim była dwukrotnie większa od lewego, ale tak po prostu było z jakichś bliżej nieznanych mi powodów. Gdy na niebie kumulus odsłonił słonko, które wdarło się przez szyby do pokoju Barbary, wówczas zrozumiałem w jaki sposób Baśka będzie prowadziła swój matematyczny wykład. Obie połówki okna, z wyjątkiem niewielkiego górnego lufcika, oklejone były półprzezroczystym papierem pergaminowym. Był to papier, który otrzymaliśmy z Baśką do rysowania map Łęk-Pelin i okolic od samego pana dyrektora papieru w Mirkowie. Promienie słonka na szorstkim pergaminie uginały się, rozświetlając wnętrze pokoju. Dyspersja światła, ugięcie dawało taki efekt, że Baśka okno z pergaminem spokojnie mogła traktować jako tablicę oświetloną od strony ogródka. Na tym pergaminie, z tej prawej, większej strony, Barbara umieściła już pewne rysunki. Lewa strona okna miała służyć do zapisu równań matematycznych. Pomyślałem, że sam Mephisto by tego nie wymyślił lepiej. Wszyscy zasiedli na krzesłach. Mama, tata i Strivitalis w pierwszym rzędzie, goście w drugim, a ja i pan Rytko na uboczu. Barbara, niczym uniwersytecki profesor, zaczęła swój wykład bardzo oficjalnie i specyficznie. Proszę, by Państwo sobie wystawili że prawa większa część okna jest płaszczyzną, na której żyją stworzenia zwane płaszczakami. Mają one swoją swobodę poruszania się po płaszczyźnie szyby okiennej we wszystkich kierunkach, mówiła Barbara i kontynuowała. Owe płaskie istoty nie mają pojęcia o tak zwanej przestrzeni trójwymiarowej, nie mają chęci ani możliwości odklejenia się od szyby. Cały ich świat to jest właśnie ta wędrówka po szybie. Wszystko u nich jest płaskie, nawet uczucia. Owe płaszczki znają sposób na określenie swojego położenia na płaszczyźnie. Znają prostokątny układ współrzędnych pana Kartezjusza. Barbara zrobiła pauzę i pastelą narysowała prostokątny układ współrzędnych w ten sposób, że uwidocznione zostały wszystkie cztery jego ćwiartki. Oś pionową narysowała czerwoną pastelą, zaś oś poziomą czarną. Oczywiście groty na zakończeniach osi współrzędnych miały dla całego Płaskiego Towarzystwa oznaczać cztery strony świata. Wśród grona inteligencji naukowej Płaskiego Towarzystwa znalazł się jeden osobnik, który wśród gawiedzi zgłosił propozycję, by płaska przestrzeń posiadała pewien kierunek wyróżniony. Który to kierunek byłby własnością tej przestrzeni, do niej przynależny i ją w pewnym sensie, Charakteryzujący. Na okrzyki sprzeciwu płaskich ciemniaków ów Mondrala mógłby odpowiedzieć. Musimy mieć coś własnego, charakterystycznego. Nie proponuję nic, co by wymagało wyrzeczeń, pieniędzy czy wielkiego wysiłku. Możemy natomiast tak usytuować nasz prostokątny układ współrzędnych, by oś pionowa wskazywała drogę do świątyni naszego Boga Wojny Apolina. Znacie Państwo, ciągnęła Barbara, powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? W tak zdefiniowanej przestrzeni każdy kierunek wyjścia doprowadzałby osobnika do tego samego punktu zbiorczego. W tym momencie Barbara starała się nam wszystkim uzmysłowić, że świat, w którym żyjemy, jest przestrzenią trójwymiarową. Nie za bardzo dobrze nam znaną, że tych wymiarów przestrzennych może być więcej niż trzy, a ponadto do świata przestrzennego możemy wprowadzić oś inną, niezależną, bardzo charakterystyczną, która by prócz położenia osoby wskazywała chwilę czasową, w której ta osoba się znajduje. W tym momencie Barbara przypomniała prace naukowe wielkiego polskiego uczonego Stefana Banacha, ale Stryj Witalis przerwał siostrze mówiąc, by trzymała się tematu, a mianowicie opowiadała o liczbie E. O przepraszam, zreflektowała się Barbara, już już wracam do sprawy obywateli żyjących na płaszczyźnie. Temat przestrzeni jest tak fascynujący, że bardzo łatwo jest zwekslować się z tematu. Już wracam do problemu liczby E. Postaram się dociec stosując elementarne przekształcenia algebraiczne. Otóż jeden z płaskich mentorców zaproponowałby wyznaczenie charakterystycznego kierunku przestrzeni płaskiej w następujący sposób. Na osi poziomej prostokątnego kartezjańskiego układu współrzędnych kładziemy odcinek skierowany, czyli wektor, zaczepiając go na łożysku obrotowym kulkowym w początku układów współrzędnych. Następnie wymyślamy sobie pewien symbol literowy reprezentujący liczbę. Ja go nazwę małe i, mający prawdziwą moc wewnętrzną. To i... Jako cyfra ma tą własność immanentną, że obraca naszym wektorem o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeśli go przez tę liczbę i pomnożymy. Jeśli nasz wektor leżący początkowo na osi poziomej ma długość jednostkową, to i razy 1 jest i lecz po obrocie o 90 stopni skierowany jest pionowo, leżąc na kartezjańskiej osi pionowej. U mnie na rysunku, mówiła Barbara, jest to ten wektor pionowy narysowany na czerwono. Proszę zwrócić uwagę na to, że ponowne pomnożenie czerwonego wektora przez liczbę i, która kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, obracając go na łożysku, kładzie go na oś odciętych tylko po jej ujemnej stronie. A więc dwukrotne pomnożenie wektora przez liczbę i, czyli przez i kwadrat, to jest przez i podniesione do drugiej potęgi, obraca wektorem o 180 stopni. Z elementarnego rachunku wynika, że i podniesione do drugiej potęgi równa się i kwadrat równa się minus i, czyli samo i równa się plus minus pierwiastek z minus i. Protestuję, krzyknąłem. Protestuję, pierwiastków z liczb ujemnych nie ma. Zgoda, Andrzeju, powiedziała Barbara, uspokajając moje wzburzenie. Zgoda, tylko że ja nie bawię się w klasyczną algebrę, w której rzeczywiście nie ma pierwiastków z liczb ujemnych. Ja definiuję, czyli określam, a może raczej tworzę nową, płaską przestrzeń o charakterystycznych własnościach. Weź uwagę, że liczba i podniesiona do trzeciej potęgi to jest i kwadrat razy i. Zgodnie z założeniami obraca nasz wektor trzykrotnie po 90 stopni, czyli o 270 stopni. Ma on tą samą długość, leży na osi pionowej, a grotem jest skierowany w dół. Jest zatem równy i. Andrzeju, ale spójrz jeszcze przez chwilę na rysunek. Jeśli wektor przy wszystkich naszych założeniach pomnożysz przez i do czwartej potęgi, to on wróci do naszego wyjściowego położenia po dokonaniu pełnego obrotu o 360 stopni. Ty dotychczas umiesz dodawać, a nawet odejmować wektory na płaszczyźnie geometrycznej. Ja tymczasem, oprócz czynności dodawania i odejmowania, chcę naszymi wektorami jeszcze kręcić. – powiedziała siostra, patrząc na mnie badawczo, na co odrzekłem. – Słuchaj, Baśka, ty w swoim wykładzie, którego wysłuchałem z niemałym podnieceniem, to obok wirowania wektorami to bardzo poważnie zakręciłaś w głowie mnie i mam w niej poważne zapętlenia. Wszyscy zebrani w bibliotece wybuchnęli gromkim śmiechem, zaś Baśka odebrała oklaski i oświadczyła – Drodzy Państwo i mili moi słuchacze, nie zdążyłam dzisiaj zakończyć referatu, tak więc proszę o jeszcze jedno spotkanie, gdyż pragnęłabym wszystkich Państwa przekonać, że w tej nowo zdefiniowanej płaszczyźnie, nazwę ją zespoloną z dwóch kierunków, rzeczywistego i urojonego, będziemy potrafili obracać wektorami z dowolną prędkością i o dowolne kąty, ale żeby to wyjaśnić, potrzebuję jeszcze jedną godzinę czasu. Wszyscy chętnie się zgodzili i zarządziliśmy odpoczynek do jutra. Zaraz po wykładzie podbiegłem do Barbary, mocno ucałowałem ją w policzek i wydyszałem przejęty. Kocham cię, siostrzyczko, i za tę nową zespoloną płaszczyznę i za wirujące wektory, ale najbardziej mi się podobała twoja konstrukcja samej tablicy zrobionej z okna, i naklejonego na niej pergaminu, który lśni tak pięknie od ogródka zachodzącym słonkiem. Następne spotkanie o liczbie boskiej E wyznaczono na dzień następny. Również po obiedzie, by zachodzące słonko świecące od strony lotniska ponownie rozjarzyło pergaminową tablicę Barbary. Następnego dnia Barbara stanęła do wykładu znacznie pewniejsza siebie z gotowymi rysunkami na okiennej tablicy. Stanęła przed ową tablicą i zaczęła wykład od swojego sakramentnego zaklęcia. Proszę wszystkich o ustalenie uwagi. I rozpoczęła. W dalszym ciągu znajdujemy się na naszej zorientowanej płaszczyźnie stworzonej. Załóżmy dla ciekawości przez istoty płaskie. Prostokątny układ współrzędnych kartezjusza jest narysowany i obowiązuje nas wszystkich. Teraz oś pozioma, nazwę jak dawniej osią odciętych, a oś pionową osią jednostek urojonych I. Długości jednostek, czyli odcinków na osi poziomej i pionowej są jednakowe. Będę się starała teraz stworzyć taki aparat algebraiczny, który by mógł obracać wektorem leżącym na osi odciętych o dowolny kąt alfa. W dalszym ciągu przypominam, że mój wektor jest przyczepiony w początku układów współrzędnych i wokół tego punktu. Podobnie jak na łożysku może się obracać. Tymczasem nasze płaskie ludki zarządziły w niedzielę zaraz po kościele, że okręcą wektor o kąt alfa, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ale pan sołtys płaskiego społeczeństwa, żeby uniknąć politycznej awantury zarządził. Każdy płaszczak z naszego społeczeństwa okręca wektorem samotnie o maleńki kącik. Liczba panów jest N. Tu Barbara na chwilę przerwała i poprosiła, aby wszyscy słuchacze spojrzeli na tarczę starego zegara wahadłowego. Proszę zwrócić uwagę na ruch dużej wskazówki. Wskazówka robi wrażenie, że przesuwa się ruchem ciągłym, ale gdy państwo przypatrzą się dokładniej, to można zauważyć, że... Dłuższa wskazówka minutowa przeskakuje o maleńki kąt zgodnie z tyknięciem wahadła zegara. Każdy z płaskich ludków, których jest n, trzymają się za grot wektora i obracają go o kąt, który wynosi alfa podzielone przez n. Przesuwając wektor, sam wędruje po łuku. Jak wszyscy pamiętamy, w prawdziwej matematyce miara wielkości kąta jest radian, który jest stosunkiem długości łuku do jego promienia. Każdy płaszczak podchodził, przesuwał wektorem, a Barbara zliczyła ilość ruchów i przesunięcia kątowe. Zastosowała przy tym zupełnie elementarną algebrę. Nie było pochodnych, różniczek, całek. Występowały elementarne ułamki i przesunięcia. Ostatni, enty płaszczak, zakończył wędrówkę wektora o kąt alfa. Wynik tego przesuwania był następujący. Do jedynki należy dodać jedynkę podzieloną przez liczbę skoków wektora n, a wszystko podnieść do potęgi n, czyli w nawiasie 1 dodać ułamek z 1 przez n, zamknąć nawias i podnieść do potęgi n. Baśka przysiadła zmęczona i poprosiła, aby każdy obliczał sobie wartość liczbową wyprowadzonego wzoru przy n wzrastającym od jedności w górę, to jest n, równa się 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Pragnęłabym teraz na chwilę odpocząć, informując Państwa, że gdy n będzie dążyć do nieskończenie wielkiej liczby, to wyrażenie przedstawione będzie się zbliżało do słynnej liczby e, którą nazwałam pochodzącą z niebios, zakończyła Barbara. Po przerwie Barbara dokonała jeszcze kilku operacji algebraicznych, oświadczając, że jeśli N będzie nieskończenie wielkie, to droga wektora będzie się odbywała ruchem obrotowym jednostajnym z tą samą prędkością obrotową omega. Zapisała jeszcze na pergaminie cztery wzory wynikające bezpośrednio z przekształceń dokonywanych przez nią elementarną algebrą. W tym momencie Stryj Witali zwałtownie skupił uwagę na czterech równaniach, poderwał się z fotela i oświadczył. Chciałbym Państwa poinformować, że Barbara wyprowadziła cztery słynne równania Eulera i wyznaczyła je elementarnym systemem geometrycznym, niealgebraicznym. Będąc na studiach na Politechnice w Niemczech, na Wydziale Elektrycznym, te równania wyprowadza się na trzecim, a może dopiero na czwartym roku studiów. To są związki matematyki stosowanej użyteczne w elektrotechnice prądów zmiennych. Dla mnie to już było stanowczo za wysoko. Przypuszczam, że i dla wszystkich słuchających gości również. Mój korepetytor miał niewyraźną minę. Na drugi dzień postanowiłem przewertować notatki z życia społeczeństwa spłaszczonego, które również, jak my, rozwiązuje swoje problemy, wymyśla kierunki osobliwe, a wszystko razem służy nam ludziom żyjącym w przestrzeni trójwymiarowej. Całość wykładu uznałem za niezmiernie ciekawy i podniecający. Tej nocy prawie nie zasnąłem i poprosiłem siostrę o kilka wyjaśnień. Zgodziła się i następna lekcja odbyła się w mojej elektrycznej pracowni na strychu. Barbara rozpoczęła od prądów indukcyjnych o kształcie sinusoidalnym. Zwojnice wirowały w polu magnetycznym podkowiastego magnesu, wytwarzając napięcia zmienne. Kondensatory elektryczne ładowały się i rozładowywały przy pomocy bateryjek. Wymyślaliśmy razem wiele nowych doświadczeń z lampami elektronowymi, korzystając przy tym z literatury niemieckiej, którą otrzymaliśmy od Stryja Vitalisa. Pan Rytko był niepocieszony i oskarżył Barbarę o nadmierny wpływ na mnie. Zaś mama, kiedy pracowaliśmy z siostrą w mojej pracowni, wkroczyła na strych. Dosyć, zawołała. Są wakacje, macie odpoczywać, a najlepiej i najzdrowiej jest odpoczywać przy pracy, w polu lub w ogrodzie. Na dziś tyle. Andrzej Cielecki.